Witam wszystkich. Co dobrego u was słychać? W Warszawie robi się coraz cieplej. Wiosna nadchodzi już wielkimi krokami. Właściwie od dziś, od piątku, mamy wiosnę kalendarzową. Jednak na drzewach nie ma jeszcze liści. Gałęzie są jeszcze gołe. Nie mają liści. Ale dziś był piękny, słoneczny dzień Chyba najcieplejszy dzień w tym roku Słyszałem pierwsze wiosenne ptaki Było bardzo, bardzo przyjemnie Myślę, że wkrótce zrobi się zielono Drzewa owocowe zaczną kwitnąć I to będzie wspaniały czas Wiosna to chyba najfajniejsza pora roku. Ale nie o pogodzie chciałem dziś mówić. Dziś mam zamiar opowiedzieć Wam o samoocenie, albo inaczej mówiąc, o poczuciu własnej wartości. Lubię słuchać o psychologii, o tym, jak się uczymy, o samorozwoju o tym, jak być coraz lepszym jak być coraz lepszym człowiekiem i właśnie dlatego lubię wam też o tym opowiadać mam nadzieję, że to dla was ciekawe poczucie własnej wartości co to jest? poczucie własnej wartości Zacznijmy od tego Jeśli coś ma dużą wartość To po polsku znaczy, że to coś jest cenne Ludzie chcą to mieć OK? Zatem poczucie własnej wartości To inaczej mówiąc To co o sobie myślimy Jak nam samym wydaje się Jaką mamy wartość Niektórzy mają niskie poczucie własnej wartości Inni mają wysokie poczucie własnej wartości Niektórzy nie mają stabilnego poczucia własnej wartości Stabilnego, czyli stałego Jednego dnia mają niskie poczucie wartości A innego dnia mają wysokie W różnych momentach mogą mieć niskie lub Wysokie poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości, czyli to, co myślimy o sobie. Na przykład ja zawsze myślałem o sobie, że nie potrafię uczyć się języków obcych. Miałem niskie poczucie wartości w tej dziedzinie. Uważałem siebie za złego ucznia. Ale oczywiście poczucie naszej wartości możemy zmienić Nasze poczucie własnej wartości zależy od tego, co myślimy o sobie Jeśli mamy niską samoocenę, niskie poczucie własnej wartości To nie jest dla nas dobre, ponieważ to bardzo nas ogranicza Boimy się pewnych rzeczy. Myślimy, że nie damy rady. Ja nawet nie zaczynałem uczyć się języków, bo zawsze myślałem, że nie dam rady. Po co tracić czas? Ale na szczęście jest na to sposób. I dziś właśnie chcę pomówić trochę o tym, jak poprawić swoją Samoocenę Jak poprawić poczucie własnej wartości I jak utrzymywać je Zawsze na wysokim poziomie Zanim powiem wam Jak wpływać na poczucie własnej wartości Zanim zacznę to wszystko opowiadać Najpierw opowiem wam Skąd bierze się poczucie własnej wartości Dlaczego Mamy niską albo wysoką samoocenę. To, czy mamy wysoką czy niską samoocenę, wpływa na to, jakie mamy rezultaty. Jakie osiągnięcia mamy w naszym życiu. Dotyczy to całego naszego życia. Zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Poczucie własnej wartości wpływa na to, czy chętnie podejmujemy ryzyko, czy chętnie podejmujemy się nowych wyzwań Czyli mówiąc prościej, czy chętnie robimy nowe dla nas rzeczy, czy nie boimy się robić nowych rzeczy Jeśli mamy niską samoocenę, wtedy nie lubimy robić nowych rzeczy Boimy się, boimy się, że nie damy rady. Tak było ze mną. Miałem nisko sam, niską samoocenę i uważałem, że nie ma sensu, żebym zaczynał uczyć się języków. Jeśli mamy niską samoocenę, wtedy często omijamy możliwości, które pojawiają się w naszym życiu. Jeśli zawsze robimy tylko to, co jest dla nas wygodne z powodu niskiego poczucia własnej wartości, wtedy nie otwieramy pewnych możliwości. Ja nawet nie próbowałem się uczyć. Uważałem, że nie ma to sensu. I druga ważna sprawa. Nasza samoocena wpływa na nasz nastrój. Jeśli mamy dobry nastrój, wtedy chce nam się robić różne rzeczy. Chętnie robimy coś, chętnie robimy coś nowego. Nasza samoocena wpływa na to, jakie mamy relacje z otoczeniem. Zauważcie, nasza samoocena. Wpływa na to, jakie mamy relacje ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, z ludźmi z pracy, z ludźmi, których znamy. Poczucie własnej wartości wpływa na nasze stosunki międzyludzkie. Wpływa na nasze kontakty z ludźmi. Człowiek jest zwierzęciem społecznym, jak powiedział pewien filozof. Chyba Arystoteles, o ile się nie mylę. Nie możemy żyć odcięci od innych ludzi. Żyjemy w społecznościach. Potrzebujemy mieć wokół siebie ludzi. Kiedy poznajemy kogoś nowego, wtedy podejmujemy pewne ryzyko. Podejmujemy ryzyko odrzucenia. Być może nowo, nowo, poznana osoba odrzuci nas. Nie wiemy tego. Jeśli mamy niską samoocenę, boimy się podjąć takie ryzyko, bo boimy się odrzucenia. Często wtedy nie podejmujemy ryzyka. Nie spotykamy się z nowymi ludźmi. W ten sposób tracimy wiele Możliwości. Tracimy wiele ciekawych rzeczy, które mogą się wydarzyć. Nasza niska samoocena może wpływać na to, co inni o nas myślą, jak inni nas widzą. Jeśli ty nie cenisz siebie wysoko, wtedy inni też nie będą cię cenić. Myślę, że teraz jest dla wszystkich jasne, dlaczego ważne jest mieć wysoką ocenę własnej wartości. Jak myślicie? Jak tworzy się nasze poczucie własnej wartości? Dlaczego myślimy o sobie dobrze albo źle? Otóż przez całe życie otrzymujemy Informacje o sobie od innych osób Inni mówią nam, co o nas myślą Dostajemy informacje o nas samych Jeśli wciąż słyszymy Jesteś zły, jesteś brzydki Nie umiesz tego robić, nie umiesz tamtego robić Jesteś do niczego W końcu zaczynamy w to wierzyć w ten sposób nasze poczucie własnej wartości zmniejsza się. Jeśli dostajemy informacje pozytywne, jeśli słyszymy Jesteś świetny, jesteś przystojny, doskonale to zrobiłeś, potrafisz to zrobić. Takie informacje również formują naszą samoocenę. W tym przypadku nasza samoocena poprawia się. Myślimy o sobie coraz lepiej. Są osoby, które są bardzo czułe na to, co się o nich mówi. Bardzo się tym przejmują. Inni nie są tak czuli. Nie przejmują się tym, co inni o nich mówią albo myślą. Nie ma to dla nich większego znaczenia. Mają wysoką samoocenę. I nie przejmują się tym, co mówią o nich ludzie. Zapytacie, jak więc poprawić swoją samoocenę? Jak podnieść poczucie własnej wartości? Nie przejmuj się złą krytyką. Myślę, że to... Najważniejsza rada. Jeśli masz wokół siebie ludzi, którzy zawsze mówią ci negatywne rzeczy, to unikaj ich. Unikaj ludzi, którzy zawsze tylko krytykują. Zawsze widzą tylko złe rzeczy. Nigdy nie mówią nic pozytywnego. Są ludzie, którzy niezależnie od tego, co zrobisz i jak zrobisz, zawsze cię skrytykują. Nigdy nie rozmawiaj z nimi o swoich planach, o swoich zamiarach. Zatrzymaj te rzeczy dla siebie. Po drugie, przywyknij do krytyki. Uodpornij się na krytykę. Nie przejmuj się tym, co mówią ludzie Nie przejmuj się tym, co mówią ludzie, którzy zawsze krytykują innych Żółw ma taką grubą skorupę, w której może się schować Zrób to samo, schowaj się do swojej skorupy i nie przepuszczaj głupiej, złej krytyki Nie mówię tu o krytyce, która może ci pomóc Musisz nauczyć się odróżniać krytykę, która może ci pomóc od głupiej, niepotrzebnej krytyki. Po prostu ignoruj głupie komentarze, głupią krytykę. Naucz się filtrować, oddzielać to, co złe, od tego, co dobre. Uważaj na to, co mówisz o sobie. Ludzie mówią o tobie różne rzeczy, ale ty również mówisz albo myślisz o sobie. Cały czas mamy wewnętrzny dialog ze sobą. Ciągle rozmawiamy ze sobą, prawda? Jeśli myślisz o sobie, jestem do niczego, nie potrafię tego zrobić, nie umiem tego, jestem głupi. Po pewnym czasie uwierzysz w to powinniśmy być świadomi tego, co dzieje się w naszej głowie. Jeśli zaczynasz myśleć o sobie negatywnie, spróbuj znaleźć coś pozytywnego. Spróbuj zauważyć coś dobrego w sobie. Taka wysoka świadomość tego, co myślimy, jest dość trudna. Taka wysoka świadomość Musimy się nauczyć Takiej Wysokiej świadomości Musimy się uczyć tego Musimy uczyć się Żyć świadomie Moja czwarta rada Jest taka Kończ to co zacząłeś Tak jak już Wcześniej mówiłem Na nasze poczucie własnej wartości Wpływają Różne sygnały jeśli zaczniemy coś robić i dokończymy to Wtedy dostajemy wiele pozytywnych sygnałów Sami wiemy, że zrobiliśmy to, co zaplanowaliśmy Ale też ludzie często doceniają to Mówią nam o tym Zaczęliśmy coś i osiągnęliśmy cel Bardzo pozytywny sygnał Przeciwnie, jeśli zaczynamy coś i nie kończymy tego. Wtedy dostajemy negatywne sygnały od innych, ale my sami czujemy się z tym źle. Zaczynamy i nie kończymy. Jeśli zrobimy tak wiele razy, to wkrótce zaczniemy myśleć, że nic nie możemy dokończyć. Nic nie jesteśmy w stanie dokończyć. Zawsze poniesiemy porażkę. Zawsze przegramy. Sukcesy podnoszą naszą samoocenę. Porażki mogą ją osłabić. Moja piąta rada. Świętuj swoje osiągnięcia. Jeśli osiągniesz sukces, ciesz się nim. Świętuj. Zrób sobie przyjemność. Niech twoi znajomi dowiedzą się o twoim sukcesie. Powiedz im o swoim sukcesie Pochwal się swoim sukcesem Swoim osiągnięciem Po szóste Nie porównuj się do innych Porównuj się do siebie samego Porównywanie się do innych Jest zawsze szkodliwe Niezależnie od tego Czy porównujesz się do lepszych Czy do gorszych od siebie Dlaczego? Jeśli porównujesz się do lepszych, możesz pomyśleć, że jesteś gorszy od nich. Nie potrafisz robić rzeczy takich jak oni. Dostajesz negatywne sygnały. Z drugiej strony, jeśli porównujesz się do słabszych, wtedy możesz pomyśleć, że nie musisz już nic poprawiać, nie musisz się rozwijać. W rzeczywistości zawsze możemy poprawiać się. Zawsze możemy coś w nas poprawić, ulepszyć. Nie porównuj się do innych. Porównuj się do siebie samego. Obserwuj innych, ale nie zazdrość im sukcesów. Nie porównuj się do innych. I na koniec. Pamiętaj, o bardzo ważnej rzeczy. Jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowa. Każdy z nas jest inny. Polub siebie. Pokochaj siebie. Szukaj w sobie możliwości. Szukaj w sobie potencjału. Bądź sobą, bądź pewnym siebie, jesteś wyjątkowy, jesteś inny niż wszyscy. Nikt nie jest taki jak ty. Nasza samoocena, nasze poczucie własnej wartości jest czymś bardzo ważnym w naszym życiu. Ma wielki wpływ na nasze życie. Zgadzacie się ze mną? Myślcie zawsze o sobie jak najlepiej Nawet jeśli poniesiecie porażkę Jeśli coś się nie uda Nie myślcie o sobie źle Porażki to tylko etapy w dojściu do celu Błędy pozwalają nam znaleźć właściwą drogę Moi drodzy, ciekaw jestem co o tym myślicie? To już wszystko na dziś. Jeśli macie jakieś pytania, proszę piszcie do mnie. Zadawajcie pytania w komentarzach albo na Facebooku. Jeśli ktoś słucha mnie pierwszy raz, zapraszam do przedstawienia się w komentarzu. Powiedzcie cześć, przedstawcie się, napiszcie coś o sobie. Zawsze jest mi bardzo miło usłyszeć że mam nowych słuchaczy. Jeśli ten podcast wydaje się wam zbyt trudny, zapraszam do spróbowania Historyjek po Polsku. Wystarczy, że zapiszecie się na newsletter, a dostaniecie 5 historyjek na spróbowanie. Jeśli spodobają się wam to, możecie później je subskrybować, czyli dostawać co miesiąc na swoją pocztę elektroniczną na swojego e-maila. Cóż, żegnam się z, z Wami z bardzo ciepłej Warszawy. Myślę, że wkrótce już prawdziwa wiosna, nie tylko w kalendarzu, ale i na dworzu. Zapraszam Was na następny raz. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie. Do usłyszenia, papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.